Zapraszamy. Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Zapraszamy! Witam wszystkich słuchaczy Konglomeratu Podcastowego czyli platformy zbierającej wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo wita się z Wami Bogusia. Cześć wszystkim. Chłopaki po raz kolejny pozwolili mi tutaj powiedzieć do Was dzisiaj parę słów, z czego skorzystam. A dzisiejsze spotkanie będzie wyjątkowe, szczególnie dla mnie, bo będę opowiadała Wam o pewnej niesamowitej książce, i oprócz tego o pewnym niezwykłym spotkaniu, które ostatnio miało miejsce. Ale po kolei. Zaczniemy od publikacji, która ukazała się całkiem niedawno, bo premierę miała 9 listopada zeszłego roku. Jest to książka przez Stany Pop Świadomości autorstwa Kuby Ćwieka i jego przyjaciół Bartka Czartoryckiego, Patryka Jurka, Radka Teklaka i Agaty Krajewskiej. O, jeszcze tam między innymi w książce pojawia się też Tata Kuby, nazywany powszechnie przez wszystkich ojczenarz. Dlaczego ojczenarz? nasz? się przeczytać. Ale po kolei. Książka jest historią wyprawy Kuby i jego przyjaciół w podróż śladami miejsc ważnych dla popkultury, w podróż wyjątkową, którą odbyli. Pojechali do Stanów Zjednoczonych na wschodnie wybrzeże konkretnie, gdzie odkrywali sekrety sławnych produkcji i miejsc, które zainspirowały nie tylko filmowców. Miejsca, które odnaleźli i miasta, które odwiedzili, opisują w sposób niesamowity, bo pełen anegdot, niesamowitym językiem gawędy podróżniczej i jednocześnie dokumentu, który też opisuje to, w jaki sposób wpływa na nas i na Amerykanów, w szczególności popkultura, Dlaczego ta popkultura jest ważna i czego może nas nauczyć, jakie triki stosuje i jak dajemy jej się czasami oszukać. Miejsca, które odwiedzili w trakcie swojej podróży to m.in. Nowy Jork, Bangor, Boston, Salem, Waszyngton, Nowy Orlean i Baltimore – Ameryka to kraj skrajności i to przede wszystkim uderzyło mnie podczas lektury tej wyjątkowej książki. Z jednej strony mamy na przykład takie piękne miejsca opisywane przez Kubę, jak Times Square w Nowym Jorku, gdzie cała masa ekranów i taki magiczny klimat, a z drugiej strony pojawiają się też smutne fragmenty dotyczące Baltimore, m.in takiego miejsca, w którym żyją różni ludzie i które z tej jakby filmowej spuścizny ma niewiele. Dowiadujemy się też troszeczkę o tym, jak w Providence jest traktowany Lovecraft i czy ludzie, którzy tam mieszkają w ogóle wiedzą, kto to taki. Odpowiedź na to pytanie będzie dla Was bardzo zaskakująca w trakcie lektury. Ponadto Kubie udało się odwiedzić miejsce wyjątkowe, bo biuro Stephena Kinga w Bangor, oprócz tego znaleźli także, chyba znaleźli, chyba im się udało wreszcie, po przebieżaniu całego Bangor studzienkę, w której być może ukrywał się Pennywise. Dodatkowo w Nowym Jorku Odbyli także wycieczkę po legendarnym studiu Troma. Mnie akurat ta nazwa nic nie mówiła, przyznaję się do tego, jestem akurat w tej kwestii ignorantką. <grych> Ale po przeczytaniu tego, co chłopaki mieli nam do powiedzenia tam i po obejrzeniu zdjęć, między innymi autorstwa kreski Agaty, pomyślałam sobie, że chyba warto tę niewiedzę uzupełnić. Trzeba się przekonać, jakie też niesamowite rzeczy zrodziły się w tym miejscu. Zdjęcia, gawędy, anegdoty. Tak, z tego składa się przede wszystkim ta książka. Chociaż ja powiem wam, że oprócz tego ja odkrywam tam bardzo mądry obraz tego, czym właściwie jest popkultura. Bo tak prawdę mówiąc to, my nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ogromny wpływ niektóre historie wymyślone mają na nas. No bo pomyślcie sobie... Kubie udało się na przykład pobiegać po schodach, na których biegał Roki, posiedział u szeryfa huda w Banshee, paląc papierosa. Odbył też taki sentymentalny spacer po cmentarzu Arlington, skąpanym w strugach deszczu. Brzmi znajomo? Tak, jak najbardziej. I Najczęstszą rzeczą, jaka się pojawia w, w odniesieniu do tej książki, to jest słowo klucz, zazdrość, bo wszyscy Kubie, myślę, takich przygód zazdrościmy. Może kiedyś ktoś z nas też spróbuje odbyć taką magiczną podróż i spełni kilka swoich młodzieńczych marzeń. Ponadto dowiadujemy się także, jakie są różnice w tym, jak patrzą na popkulturę Amerykanie a jak my patrzymy my, Polacy to co dla nas jest takim zachłyśnięciem, dla nich czasami wydaje się taką totalnie normalną rzeczą. Z drugiej strony też jest cała masa niepoodkrywanych historii które są gdzieś tam zakamuflowane pod tymi filmowymi jakimiś miejscami i opowieściami, które zrodziły się w głowie scenarzystów i reżyserów prawda, że niesamowita bardzo Styl i humor Kuby, styl pisania Kuby i ta lekkość to jest naprawdę coś świetnego w tej książce. Myślę, że nawet jeśli wcześniej nie mieliście w styczności z żadną publikacją tego autora, to tutaj nie odbijecie się od tej książki. Pomimo tego, iż temat może się wydawać taki dość hermetyczny, to jednak gwarantuję Wam, że to będzie świetna zabawa. Tym bardziej, jeśli jesteście chociaż w połowie tak bardzo zakręceni na tym punkcie jak autor, to odkryjecie tutaj całą masę dodatkowych fajnych elementów, które na pewno sprawią, że ten czas będzie świetny. Ja, jak zaczęłam czytać to już po kilku pierwszych stronach, miałam takie wrażenie, że jest to opowieść mojego znajomego, mu się udało, który pojechał tam i teraz razem po powrocie siedzimy przy piwku i on mi opowiada o tych wszystkich magicznych miejscach, które odwiedził. To chyba nie może być lepsza rekomendacja. Musicie koniecznie sięgnąć po tę książkę. Polecam. No a dlaczego w ogóle mówię o tym? Dlaczego w ogóle męczę Was? <śmiech> I zachęcam, tak bardzo reklamując. Otóż um, ostatnio, 7 stycznia, Jakub Ćwiek był gościem um, księgarni, w której pracuję. Okazuje się, że przy okazji publikacji tej książki przez Stany Pop świadomości Kuba opracował także pomysł trasy, która... Um, będzie w szczególności skierowana właśnie do księgarni i bibliotek Trasy Promującej, która jednocześnie będzie też taką okazją do poznania tej amerykańskiej w szczególności popkultury, a także do porozmawiania z jej odbiorcami w różnych miejscach kraju. Moim zdaniem znakomity pomysł, bo wydaje mi się, że jest spory krąg odbiorców popkultury, który tak nie do końca ma okazję z kimkolwiek na ten temat porozmawiać, bo każdy człowiek ma jakieś tam swoje zainteresowania i nie zawsze w naszym otoczeniu tutaj najbliższym są ludzie, którzy są zakręceni na niektóre tematy tak bardzo jak my. Myślę, że wszyscy słuchacze Konglomeratu doskonale wiedzą, jak często i jak trudno czasami rozmawia się o tych szczególnie ważnych dla nas rzeczach z kimś, kto kompletnie nie łapie blusa. Fajnie, że są takie rzeczy jak podcasty, ale może takie spotkanie będzie też okazją do zrozumienia tego, że jednak warto się tej kulturze bliżej przyjrzeć, że zasługuje ona na uwagę i warto jej się też troszeczkę, troszeczkę nad nią bardziej skupić. Kuba w trakcie tego spotkania autorskiego, które się odbyło, powiedział pewne zdanie, które wyjątkowo zapadło mi w pamięci i uważam, że jest to naprawdę sedno oddaje tego, czym jest dla wszystkich popkultura. Że jest to coś, co pozwala nam rozumieć rzeczywistość. Coś, co otwiera całą masę nawiązań po ukrywanych znaczeń. Ale jednocześnie popkultura także zjada niewykształconych. Czyli jeśli nie znacie czegoś, nie łapiecie nawiązań, to po prostu nie zrozumiecie tego fenomenu. To, to tyle w tej kwestii. Chciałam też powiedzieć, że do tego spotkania, które się odbywać, będzie w różnych miejscach, no bo trasa najprawdopodobniej rozpocznie się 13 stycznia, z tego co Kuba wspominał. Moje miasto było takim próbnym te osoby, które brały udział w tym spotkaniu ostatnio, to była taka publiczność testowa. Ja się tak śmieję trochę z tego. No to w sumie spore wyróżnienie dla, jakby nie patrzeć, takiej no, małej miejscowości, że w ogóle tak kojarzone nazwisko, jak Jakub Ćwiek postanowił nas w ogóle odwiedzić, przyjechać, to po pierwsze, a po drugie gadał przez 3,5 godziny. Także to było naprawdę... Niesamowite spotkanie. Ale wracając do samego pomysłu tej imprezy, no to tam jest takie założenie, że oprócz tego wykładu o popkulturze, który Kuba wygłasza, jest też dołączony do tego film autorstwa Patryka, który obrazuje to jak ta podróż po Stanach Zjednoczonych wyglądała w ogóle. Jest to moim zdaniem fantastyczne przedsięwzięcie z kilku powodów. Przede wszystkim pokazuje te wszystkie miejsca, o których oni opisują w, w tej książce, ale oprócz tego zestawia je z kadrami z filmów, czyli mamy na przykład jakieś tam ujęcie powiedzmy Nowego Jorku i do tego jest dołączona scena z oryginalnego filmu, więc możemy od razu łapać skojarzenia, rozumieć żarty, o których oni mówią. Podczas spotkania Kuba opowiadał o podróży. Przede wszystkim mm, mówił o tym, jak to się stało, że w ogóle doszła ona do skutku, y, skąd pozyskiwał środki y, na tę imprezę. Wszystkie wiadomości to rzeczywiście znajdziecie w książce. Chciałam też powiedzieć, że y, jeśli to wszystko brzmi dla Was tak strasznie hermetycznie, to y, nie bójcie się przychodzić na takie spotkania, bo nawet jeśli nie znacie jeszcze tej publikacji, to film jest na tyle odrębnym tworem, że spokojnie obroni się jako właśnie oderwany od całości produkt. A po drugie, jeśli już książkę znacie i czytaliście, to film będzie znakomitym uzupełnieniem tych historii, które już sobie próbowaliśmy powyobrażać w oparciu o to, co Kuba i o to, co znalazło się na fotografiach dołączonych do tej, do, do tej publikacji. Oprócz tych wszystkich dyskusji związanych z popkulturą, bo też sporo takich pytań z sali się pojawiło o to, co dla Kuby jest najważniejsze, jakieś tam moja ulubiona anegdota dotycząca tego, jak Kuba zaczął swoją przygodę z Konanym Barbarzyńcom. Oprócz tego też świetna anegdota na temat kukurydzy. Jak kiedyś będziecie mieli okazję porozmawiać z Kubą albo zadać mu pytanie, to poproście go o to, żeby opowiedział anegdotę o kukurydzy. To jest taka ciekawa historia o tym, jak zmienia się język. Kuba jest przecież też wnikliwym obserwatorem tego, co dzieje się wokoło, tych transformacji, które dotykają także tej sfery mówionej przede wszystkim tego, jak zmieniają się właściwości niektórych słów. Także polecam, uwadzę. Jak będzie okazja, oczywiście. Ja zadałam bardzo też ważne dla mnie pytania związane ze słuchowiskami, do których Kuba pisał scenariusze ostatnio. Jeśli jeszcze nie słuchaliście takich rzeczy, jak na przykład szepczący w eterze albo chłopcy w skrócie, no to są to ciekawe rzeczy do nadrobienia. Dodatkowo fajnie słuchało się tego, co, co autor mówił na temat procesu twórczego, o tym jak budują się w jego głowie poszczególne historie, skąd biorą się pomysły, jak czasami jego wyobrażenia skonfrontowane z tym, jak wygląda rzeczywistość, jaka jest różnica pomiędzy właśnie tym, co sobie wyobrażał, a tym, co jest realnie. Opowiadał też troszeczkę odnośnie właśnie tych słuchowisk o tym, czy Arek Jakubik spełnił swoją rolę jako jeden z chłopców, jak, jak sprawdził się jego głos. To była też fantastyczna opowieść. Ponadto Kuba opowiadał też troszeczkę o swoich planach na przyszłość. Czeka nas bardzo dużo fajnych rzeczy z jego strony. No Najbliższa już w lutym, myślę, że mogę chyba to zdradzić, mam nadzieję, że zachęcę Was dodatkowo, ma się ukazać zbiór opowiadań, który o ile pamięć mnie nie myli, będzie nosił tytuł Drobinki Nieskończoności i będzie to taka książka, w której teksty, pomysły na teksty zrodziły się właśnie w trakcie tej wyprawy do Stanów, która, która się odbyła. Także będzie to też taki, myślę, dodatkowy jakiś, dodatkowa rzecz połączona z tym projektem przez Stany Powświadomości. Film też polecam uwadze, Kuba coś tam wspominał o jakichś wydaniach łączonych, o jakichś specjalnych edycjach dołączonych do, do pakietów, także rozglądajcie się, bo, bo jest to naprawdę fajna, fajna sprawa. Dodatkowo w kwietniu ma się też pojawić kontynuacja pewnego cyklu, ale o tym na razie wsza, wszelkie informacje na pewno gdzieś tam się będą w internecie pojawiały. Jeszcze powiem wam parę rzeczy o, o tych moich bardziej osobistych takich odczuciach, o tym jak ja na to patrzę. Wszystko Przede wszystkim ja już od czasu zeszłorocznego Pyrkonu mieliśmy taki pomysł, żeby zaprosić Kubę tutaj do nas. Rozmawiałam z nim wtedy przy okazji zdobywania autografu, to zapytałam, jak wygląda sytuacja ze spotkaniami autorskimi w, czy jeździ tylko po tych większych jakichś tam miastach, gdzie, gdzie są sklepy Matrasa czy Empiku, czy też bierze udział w takich jakichś właśnie eventach w mniejszych miejscowościach. Kuba odpowiedział, że jak najbardziej jest otwarty na propozycje. Rozmawiałam wtedy też z jego menadżerką, wstępnie dowiedziałam się co i jak. No i niestety, ale terminy jakoś tam nam się nie zgrywały początkowo. No ale się udało, to jest najważniejsze, bo, bo naprawdę było to niesamowite spotkanie. Zresztą chyba słyszycie w głosie, jak bardzo jestem podekscytowana tym wszystkim, co było. To jest taka w sumie śmieszna sprawa, bo Pomimo tego wszystkiego, co mówi się na temat Jakuba Ćwieka, co piszą niektórzy recenzenci na temat jego pisania, to jest to akurat taka forma literatury, która do mnie osobiście bardzo trafia. On ma fajne poczucie humoru, ciekawe pomysły fabularne, niesamowicie bawi się formą. To jest urzekające, jak czasami jakieś niepasujące do siebie elementy on przestawia w taki sposób, że nagle stwarza się z tego coś... Świetnego, nieprawdopodobnego. To oczywiście nie jest tak, że to są jakieś takie rzeczy wyjątkowo górnolotne. Zresztą sam Kuba twierdzi, że najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć w tym środowisku recenzenckim, to rozdzielanie literatury na taką ambitną i mniej ambitną, rozrywkową typowo. No Pewnie ma rację, bo to... W Każda, każdy rodzaj literatury jest dla konkretnej grupy odbiorców. Jak tylko ona spotyka się z zainteresowaniem i z odzewem, no to, to super. Kuba jest osobą niesamowicie kontaktową. Urzekło mnie to bardzo ten sposób, w jaki on opowiadał o tych niektórych, niektórych swoich przygodach, niektórych rzeczach. Zdenerwowanie było potężne, bo jak się kogoś ceni i lubi, i spotyka się go na przykład na pyrkonie, idzie się do niego po autograf, to to jest takie chwilowe spotkanie, wiecie. Siadasz, zamieniacie parę zdań, żegnacie się i tyle. I ma się z tego na przykład jakąś tam fotkę czy podpis. Natomiast w momencie, kiedy jest się... <gry> gospodarzem. I ta osoba przyjeżdża do ciebie, no to do twojego miejsca pracy właściwie, to, to jest naprawdę coś, co totalnie zmienia perspektywę, wywraca wszystko do góry nogami. Cieszcie się, że przez miniony tydzień nie byliście w moim otoczeniu, bo Wszyscy moi znajomi naokoło musieli słuchać wielu, wielu zdań związanych z tym, jak bardzo jestem zdenerwowana, czy aby na pewno wszystko pójdzie dobrze i, i czy przyjedzie i jak to w ogóle będzie wyglądało, jak mu się spodoba tutaj odbiór, czy przy, dużo ludzi przyjdzie na, na spotkanie. Rozmawiałam też z osobami, które, które nas odwiedziły, które brały udział w tym wieczorze y, autorskim. Podptywałam Z tego, co słyszałam, no to zadowoleni wszyscy. Kuba totalnie zaczarował gości i to jego gawędziarstwo, jego sposób lekki opowiadania o niektórych rzeczach, no to skradł serca. Trzy i pół godziny, trzy i pół godziny gadaliśmy i jestem przekonana o tym, że Gdyby nie goniący czas, bo Kuba musiał jeszcze zdążyć na pociąg, no to pewnie siedzielibyśmy dłużej i, i rozmawiali dłużej na różne tematy. No, mam nadzieję, że jeszcze nadarzy się okazja. Takie rodzinne spotkanie, w takiej właśnie atmosferze bardzo luźnej, spokojnej, fajnej. Myślę, że sprawiło też to, że niektórych rzeczy nietypowych się trochę dowiedzieli, dowiedzieliśmy. Chyba Kubie się fajnie rozmawiało z nami i, i, i nawet te osoby, które jakby wcześniej nie do końca miały styczność z jego pisaniem, to na tyle wciągnął ich dyskusję, że nawet byłam zaskoczona, że jakie pytania można w ogóle bez znajomości, twórczości zadawać. To naprawdę świetna sprawa. Przede wszystkim chciałabym Wam polecić, jak będziecie mieli okazję, bo Kuba będzie jeździł z tym projektem po po całym kraju, głównie właśnie w księgarniach, ale też w bibliotekach. Także jak gdzieś przyuważycie plakat zapraszający na, na spotkanie z nim, to, to gorąco polecam, bo to jest naprawdę rzecz godna uwagi. Jeszcze parę słów o tym filmie, to my się bardzo tutaj śmialiśmy wszyscy, bo to jest też rzecz fajna a propos tego testowania niektórych spraw, to mieliśmy taki przedpremierowy pokaz właśnie tego filmu dołączonego do całego projektu. Jeszcze tak stan prawie, prawie surowy, bo bez napisów. To jest też sympatyczne, jak w takim powtórzę to, w takim mniejszym mieście dzieją się takie fajne rzeczy. Nic tylko się cieszyć. Zaczęliśmy nowy rok fajnie i przy okazji chciałabym też spóźnione życzenia dla wszystkich słuchaczy, żeby było jak najwięcej okazji do, do takich fajnych, fajnych rzeczy. Tego sobie i Wam życzę, żebyśmy mieli jak najwięcej tematów do rozmowy i, i w ogóle wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję chłopakom za udostępnienie tych 24 minut. Chyba znowu przesadziłam z długością, ale to już tak się dzieje. Śmieję się sama z siebie, że mm. kto raz spróbuje nagrywać podcasty, to potem wszystko się zmienia. To tak, ale to tak na marginesie, taka dygresja. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy może nawet w najbliższym czasie i że jeszcze odbędziemy parę fajnych popkulturalnych przykód razem. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się ciepło. Hej. It, man. Game over, man. It's game over.